Zapadła cisza, a w tej ciszy my. Już nie ma ciszy. Czyli kto? No, ten Marek. Przemek? Marek naprzeciwko mnie? I ja, Karol. <głos> Dobrze. Bardzo ładnie. I będziemy mówić o Terrors of London. Dynamiczna muzyka. Okej, przerwie. Wracamy do studia. Taros London. W naszej piwniczki w Reykjaviku. Okay. A kto wie, co to jest piwniczka w Reykjaviku, ten... wolę nie wie. Ten nikt Ten nikt wiadomość. Okej. Okay. O czym jest Taros London? To jest... E... O potworach. Tak, wiktoriański London. Londyn? London. Nie ma takiego, London. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Londyn, jest Zdrój. Zdrój. Tak. Wiktoriański Londyn. Mhm. Który wiek? No tak 18-19, nie? Nie, dziewiętnasty, 16 bardziej. Bym. No właśnie, szesnasty, 16, 16. tak? Nie. Wiedziałem, że to nie będzie dobre pytanie. Poka, <grym> pudełko. A już siada nam na okay. odcinek już w tym momencie. <grym> Znowu będę musiał edytować. Um, Victorian Horde. No dobra, no ważne. I wcielamy się w jedną z mitycznych postaci, takich jak na przykład jeden z bogów Egiptu. Sobek. Sobek, albo w Lilith A, a kim była Lilith? Bogini jakiegoś tam. A Lily to była mat matka Lucyfera, czy, czy co ta Lucyfera? Nie, po, po, po, płodności. Tak, coś takiego było mhm. takich, takich jakichś seksualnych no, Bardzo seksualizacyjna postać, która z, gdzieś tam mężczyzn nazwa... Wodziła, wodziła no. na złą no. drogę tak, tak, tak No i wiele, wiele innych postaci, co tam jeszcze jest? Fenris, Frankenstein A, No Wiele znanych postaci Z, z popkultury pop pop lub z, mitów. z Mitologii. Zgadza się i Demonologii. Za, za pomocą z, e, swoich popleczników, e, w, walczy, w których um, znajdujemy na drodze, tak, walczymy o, o, tak, o dominację nad tym Londynem. E, wygrywa ta osoba, która zniszczy swojego przeciwnika. Tak. Walczą między sobą. Tak, walczą nie między sobą. Londynem, to mhm. nie gra pojedynkowa. Tak jest. Gra pojedynkowa, która jest grą typu deck building, czyli budowanie talii. Jeżeli graliście w Star Reams, Star Realms, Hero Realms, Dominion, to powinniście... No, bohaterowie DC, to też jest Tak. No, mm -hmm. O tym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Tak. I jest gdzieś to misz masz tych wszystkich gier. Mm -hmm. Tak, bo mechanicznie... Trzon jest podobny. Po prostu wygląda to tak, że dobieramy 5 kart. Na tych kartach mamy dwie podstawowe wartości. wartości czyli atak i pieniądze za które kupujemy karty z rynku który nam, który wykładamy mamy pięć kart chyba na rynku tak, plus hmm. jedne dodatkowe, które są podwójną monetą tak, jedna dodatkowa, którą zawsze możemy kupić za, za, dwie, za dwie monety tak zwanych akolitów Tak, raczej tak, nie tak, tak zwanych. zwanych no dokładnie Gra bazuje na budowaniu kombosów, na synergii tych kart. Mhm. Bo nie to, że karta jest dobra sama w sobie, czy tam jest tania i dużo daje, tylko trzeba. Z... się jeszcze z innymi. Kartami. I trzeba tak to zrobić, żeby jak najlepiej ten dociąg kart nam wyszedł i zrobić Ale jak też najlepsze ku... kombo. Kupować takie karty, które mają takie umiejętności, które pasują akurat do stylu gry, które tak, sobie... mają. bohatera, którego sobie wybraliśmy. Tak. tak. Mhm. Bo bohatera, to raczej bohatera? antagonisty. antagonisty? No. E, bohatera, bohatera negatywnego. <laughs> no i jeżeli chodzi o mechanikę, no to mamy tutaj jeszcze dosyć e, ciekawe właśnie to krzyżowanie się. E, mamy multum mm, dodatkowych takich umiejętności, które, mhm. e, które się pojawiają, czyli na przykład e, e, akcja Master, gdzie, gdzie możemy dzięki umiejętności jakiejś karty zachować sobie taki żeton i potem dobrać po prostu więcej tak, kart na początku za każdy... następnej tury mhm. dobieramy tyle kart więcej, ile mhm. żetonów master udało tak. nam się zebrać w poprzedniej turze. Tak, mamy jakieś takie umiejętności typu na przykład Gniew, które nam pozwalają albo odzyskać dwa życia, albo zadać dwa życia. Dwa, dwa, dwa, obrażenia. dwa obrażenia przeciwnikowi. Sprawianie, że karta ląduje nam na szczyt deku, a tak. nie do naszego diskardu. Mhm. Oczywiście jest poświęcenie, czyli tradycyjne odrzucanie zbędnych niezbędnych tak. kart. Z... Zmniejszanie, okrajanie swojego tak. deku. I to jest, to, to jest dużo takich kart. Jest sporo, tak. Bardzo łatwo jest odrzucać. Tu fajnie w Sacrifice jeszcze dodano opcję mhm. nie tylko tego, że kartę odrzucasz, ale jednocześnie zwiększasz przez to atak, który mhm. zadajesz. Tak, możemy jeszcze tam oczywiście przeciwnikowi kazać, albo odrzucić kartę ze swojej ręki albo zadać tak, sobie obrażenia. Klotwy. Tak, akcja klotwy, akcja zniszczenia, możemy zniszczyć jakąś kartę z tego rynku albo jakąś kartę, którą przeciwnik ma aktywną na, swoim, na swojej strefie, strefie gracza. gracza. I dodatkowo jeszcze mamy coś takiego, że nasza postać ma umiejętność. To jest taki. Tu z tego nie ma w tych klasycznych dawniami. Dy, dy, nie wiem, mówiliśmy. czy w Hero jest w dodatkach. Mhm. Masz swoją postać i tam parę kart dochodzi mhm. co prawda nie tak dużo jak w teraz w London, mhm. bo tutaj mam chyba cztery, tak? czy Pięć? Osiem. Ale 8. nie mówi o czterech kartach takich dodatkowych, które ma twoja postać jeszcze Aha, do, do e... podstawowego Kor tak. Kor talii tworzy się poprzez pięć kart, które mają wartość jednej monety. Trzy karty, karty, które mają wartość po jednym ataku. Mhm. I dodatkowo każda postać ma swoje cztery dedykowane mhm. karty. I z tych, kart I z tych wybiera wybieramy dwie. dwie, aby stworzyć swój dziesięciokartowy deck tak. początkowy. No i dociągamy, to... Tasujemy, dociągamy pięć kart i mhm. potem już się dzieje magia deck buildingów, czyli kupujemy karty, poświęcamy inne, robimy kombosy. No i właśnie ta umiejętność jeszcze dodatkowa postaci, czyli na przykład... Fenris ma to, że może poświęcać w każdej swojej turze jedną kartę, a na przykład... Nie, Fenris ma to, że może zamieniać wartość ataku na a, końcy tak, tak. i może za to kupić stwora, poplecznika, mhm. który kosztuje trzy album mniej. Zgadza się. A z, z ty rynku. grałeś... Ja grałem... Azazelem. Azazel, tak. I Azazel to o, miał, Azazel że może poświęcania, poświęcania kart. Poświęcania kart, tak. Mhm dokładnie, no i te, właśnie tak wyglądają te, te umiejętności jeszcze dodatkowe, więc w każdej turze jakby można skorzystać z tej umiejętności postaci, która daje dosyć fajne, dosyć potężne rzeczy. To jest w sumie tyle, jeśli chodzi o same, same zasady. Bo... Czy jeszcze fajna jest akcja Command, A. która pozwala Ci wyciągać z discard pile'a kartę o wartości 3 albo mniej, przez co masz więcej kart mhm. do zagrania w danej turze. To jest taki ulepszony draw. Mhm. Mówiąc do po angielsku, dociąg, do tak, czyli z karty, z odrzuconych kart, możemy sobie jeszcze dociągnąć kartę. I fajna jest jeszcze jedna rzecz. Ten rynek jest podzielony na takie dzielnice. Tak, to akurat wprowadzałem dodatek, bo w podstawowej A, wersji w podstawowej tego. tego nie ma. Mhm. Tak, ale dodatek wprowadzałem dzielnice która, każda dzielnica jest rządzona tak jakby przez oddzielną frakcję potworów, bo w grze mamy pięć frakcji potworów, mhm. czy cztery. I to jest właśnie to krzyżowanie się cztery, kart. Tak, cztery frakcje potworów i każda dzielnica jest tak jakby opanowana przez inną z mhm. tych frakcji. I jeżeli... Potwór, który jest do kupienia, jest tej samej frakcji co, trot, dzielnica. co, co dzielnica, to mamy dodatkowe Tak, Możemy rzecz, zadać nie? dodatkowe obrażenia, możemy się wyleczyć, wyleczyć na przykład. Się, zrobić sacrifice. Mhm. Jest też tak, poświęcenie. Tak, Jest też dodatkowa akcja, że na przykład możemy, wydając więcej pieniędzy, na przykład zniszczyć jakąś kartę i przesunąć karty wtedy w znaczy jest jedna dzielnica, tak, w której tak. płacisz, karty ci żadne nie odpowiadają, płacisz jeden, tę kartę odsuwasz, mm -hmm. całość przesuwasz o jedno właśnie w kierunku tej, tej ulicy, w której się wszystko niszczy i dokładasz Dobrze. nową I kartę. I wciąż mamy wtedy ruch, prawda? Żeby... Tak, tak, tak, i wciąż dalej, mamy dalej, dalej ruch. I to mi się bardzo podoba, bo wtedy możemy tak usunąć te karty, które się przysuną w, w lewo do i na przykład dany potwór wskoczy do takiej ulicy, gdzie można odpalić dodatkową akcję. Dokładnie. Także kombosów tutaj jest, jest całkiem co, co nie miarę tak. Na tym ogólnie bazuje co, mm -hmm. co, co, co całe I, I fajne jest to krzyżowanie się akcji, e, e, tych frakcji, tych potworów, bo na przykład jeden potwór lubi się na przykład e, z innym rodzajem potworów i mają dzięki temu jakieś korzyści jeszcze dodatkowe z mm -hmm. tego, że są wystawiani jednocześnie obok siebie. Mm. Zauważyłem Nic. takie zależności, że jeżeli są frakcje powiedzmy tak bardziej pozytywne, mm -hmm. czyli bestie i ludzie, mm -hmm. i takie negatywne, czyli demony i nieumarli. Mm -hmm. Jeżeli te frakcje pozytywne się kombują, to dają ci więcej pieniędzy, a mm -hmm. jeżeli te negatywne, to mm -hmm. dają ci więcej ataku. Mm -hmm. A jeżeli kombuje się negatywną z pozytywną, to wtedy właśnie mamy ak albo akcję poświęcenia, albo akcję nałożenia klątwy. Mm -hmm. Mm -hmm. No i fajnie. Ta taką zależność tutaj można zauważyć. Dobrze, tyle chyba jeśli chodzi o to czym jest Terrors of London Przechodzimy do plusów nie Marek, zacząć. no tradycyjnie od wyglądu no. tradycyjnie ja zacznę od wyglądu gdyż gra zawsze stoi wyglądem eee, nie mogę ocenić wydania Marek, ja potem to edytuję, bez tego e dobrze mm. <laughs> nie mogę ocenić wydania polskiego bo jeszcze go nie ma znając karty portalu są przyróżne od takich, gdzie mamy fakturkę i trudniej się one niszczą, mm -hmm. wycierają. Jako, że to jest deck building gdzie stosujemy często tą... tą, tą są dobre karty? Ja hmm. zagrałem to ponad 10 razy i wciąż nie widzę zużycia. Ja nigdy nie kupuję koszulek do gier. Hmm. Hmm. Mówcie, co chcecie. No, w tym momencie koszulkowi yy, entuzjaści yy, mają dosyć ciężkie ten... dane. Nie, Cięż... tak, ale ja nie, jestem, nie, nie mam nic przeciwko, żebym zrobił test yy, koszulek. Proszę mi tylko je wysłać. A w sferze planżukowej ostatnio pojawił się nowy szczep. Nowy szczep? Tak. Tak, tak jak są iluminaci, hmm. teraz są laminaci. U. laminują swoje karty, ale to podobno ale jest z, bardzo złe, bo laminat, laminat, laminat zostawia się, że się utlenia i zostawia znaczy przykleja się karta, tak. druk do, do laminatu i powoduje, że jak po zdjęciu laminatu karta jest do wyrzucenia. Nie, to właśnie. wiadomo, to jest to jest, to jest, no. to jest oczywiste. No. Okej. Okay. No więc skończmy to, ten wygląd. Grafiki mhm. obłędne. Bardzo mi się podoba nawiązanie do popkultury, do filmów, do znanych postaci. Mhm. Jest, jest to cudowne. Nie, gra... ja, ja zawsze propsuję grom, które poruszają mroczne klimaty. Mroczne tak, klimaty. I widać w tych kartach mhm. te grozę i ten, ten, ten niepokój. Nie jest to takie cukierkowe. Tak, w ogóle gra, gra jest bardzo spójna, jeśli chodzi o tą grafikę. Mhm. Bo i właśnie grafiki postaci, czy tamtych potworów, i dodatkowo jeszcze cała, cała projekt graficzny tam na przykład tył kart nie? albo obramowanie mhm. planszetki gracza, to wszystko super się jakoś kombuje z, z tym wszystkim. Nie? Także naprawdę świetnie, świetnie to wygląda. Mi się bardzo podoba nieoczywistość grafik, bo groza mhm. nie, to nie musi być krew siekiery i piły, które się mhm. tam gdzieś w, w części ciała różne. Zatapiają. Mamy taki siostrę nie... zakonu, która stoi nad, nad łóżkiem. Się tak, i nie łóżku, widać szpitami. tak do końca twarzy. Jest Można taki sobie wiele mrocz, dopowiedzieć. Mroczny, niepokojący klimat czasami. Nie? E, tak, porównałbym to trochę do Sorcerera. Mhm. Może nie w 100%, ale gdzieś tam czuję podobny film. Mhm. Tak, zgadzam się. Wy, wygląda naprawdę obojętnie, gra. I tego to jest jeden, jeden naprawdę z większych plusów, tutaj. Mhm. Jeżeli chodzi o sam wygląd, nie wiadomo, czy w polskiej wersji też będzie tak, ale jeżeli chodzi o samo pudełko, to tak. też jest wykonane świetnie. Jest w takiej formie, tak jakby książki. No i... Ma magnetyzowane. Tak, otwiera się, się od się boku, za... tak, tak jak książka tak. się otwiera. Otwiera się tak jak książkę. No i jest to i... na no Nie ma co do tak, tego, tak, tak, mówić Karol teraz, tak? Karol teraz, kliknie O. <śmiech> Okej. Okay. Klimat, znaczy tak, klimat z tych kart się bardzo wylewa. Jest, mm. Czujesz to cały mrok, więc to tutaj do wyglądu, klimat jak najbardziej nawiązuje. Na wielu kartach jest Lore. Mm -hmm. Jest opis tak. co się dzieje mm -hmm. na karcie. Tak. Nie na wszystkich. Nie na więc wszystkich, w wolnym, ale... Na wolnym czasie tak. można sobie. Poczytać. Ale mechanicznie według mnie ta gra mogłaby być o wszystkim. Tak. To, to, mogło być, to jest wciąż nie... liczenie. No, jest liczenie, ile mamy złota, ile mamy ataku. Zgadza się. Także tutaj nie ma, nie ma tak naprawdę znaczenia klipa, z, o czym jest ta gra, bo mechanicznie to, to mogło być wszystko. Co, co nie znaczy, mm -hmm. że jakby to było kucy kupony, to byśmy w to grali. No, dokładnie. Ale nie są. Ale chętnie bym zagrał w taką grę o, o kucykach. Kucyka. I czym byś wtedy atakował? Tęczą? Gwiazdkami. Albo gwiazdkami? Samymi słodkościami. Lollipopami. Okej. Okay. O, ale zagram w taką grę, gdzie były postacie z Cartoon Network. <gry> tak, a teraz Ad, zagrywam Ad, Dexter'a. Ad, Ad, I Dexter to była moja ulubiona bajka z Cartoon Network. Okej. Gdzie dobry, Dobra. Bo od trochę dobrze brzegu, co? Płyniemy. ten ponton. Dobrze, do, do, do plusa. plusa. To jest mój plus. Jest bardzo dużo kombinowania. I porównałbym tutaj e, tą dozę kombinowaną do Legendary Encounters. Ja mm -hmm. akurat mam Aliena. Mm -hmm. Może y, y, tam jest, w nie jest wiele innych rzeczy innych, mm -hmm. m, ale tutaj te synergie to gdzieś jest nawet na troszkę wyższym poziomie niż, niż w Alienie, jest więcej tych zależności. Jest więcej, tak. Ale w nie masz jednak... Tak, tak, jakby abstrahuję tak. od tego, że Me tam... Mechanicznie ta gra jest bardziej... E no, tak, chodzi, to, no chodzi, chodzi, chodzi mi o same synergie, że tu jest to mocniej rozbudowane, mhm. by, bo tak jak a w Alienie się karst, jest tak. więcej dodatkowych rzeczy, których tu nie ma. Się. Czy to jest plus czy minus? To jest trochę inny ciężar gry. Mhm. Więc jakby nie chcę porównywać gier, bo ja tego nie lubię, mhm. tylko porównuję samą mechanikę synergii. Ale bardzo często robisz. Nie, ja porównuję mechanikę synergii. <grym> Okej. Okay. Dla mnie plusem są te akcje specjalne frakcji. Bardzo mi się to podoba. Czyli asymetryczność, tak, asymetryczność, asymetryczność postaci. postaci i to, że te akcje naprawdę dużo tak. dają. Co prawda ono w jakiś sposób na początku gry determinuje nasz sposób gry, jaki będziemy, w jaki będziemy grać, mhm. ale... Mamy hmm. na tyle dużo postaci, że my sobie możemy sobie wybrać taką, bardzo jak, im, dużo. na danym jeszcze mo moment chcemy zagrać. Jeszcze w dodatku są następne postacie. Hmm. Tak, ale tylko w jednym. Tak. Więc naprawdę to bardzo, bardzo fajnie się... ta osiem y postaci już daje mocne y możliwości. No, a w, w ogóle od... ta karta kolity, że to jest zaraza. Na, no super. To to jest, to jest... Na przykład, na przykład w, bardzo mi brakuje czegoś takiego w Tyrants of the Underdark. Y brakuje mi tego, że te wszystkie frakcje w Tyrantsach są takie same tak naprawdę. Mimo, że grasz różnymi domami, to one się w niczym nie specjalizują. Grają tak samo wszystkie. A tutaj no jednak to, że masz te specjalne akcje czy te specjalne karty, to naprawdę fajnie to wszystko się współgra. Oprócz tego jeszcze każda postać ma swoją własną y, liczbę życia. tak? Nie, nie każdy startuje z taką samą ilością. A no, no tak, to prawda. Plusik. Mhm. No. plusik. <grytanie> Chciałem kontynuować to, co powiedzieliście. I tutaj y, przez to Dużo, dużą ilość zmiennych, mamy bardzo dobry balans gry. Mhm. E, bo już po testach już e, twórcy widzieli, że no, jest silna umiejka, to damy mi życia takiej mhm, postaci. I mhm. to mi się bardzo tutaj nie, jest, podoba. Jest dosyć zbalansowana faktycznie. Te umiejki nie są też na tyle zróżnicowane, że to tam miałoby cokolwiek zaburzać, ale mhm. jest wiele rzeczy, gdzie można sobie po, po, podwyższyć, obniżyć i mhm. widać tutaj twórców, którzy e, napracowali mhm. się. Tak. Fajne jest to, że gra jest na dwie osoby, jedna przeciwko jednej i na mm -hmm. cztery osoby, dwie przeciwko dwóch może mm -hmm. grać, chociaż to tak. już wprowadza dodatek. Tak. Ale graliśmy we trzech. Znaczy, każdy ja każdy z... versus każdy i moim zdaniem też było Takie wow, trochę okay. home, home rules zrobiliśmy. Tak. No tak, ale fajnie. to nie ma problemu, bo my graliśmy mm -hmm. każdy na każdego i mogliśmy tak. atakować kogoś się chce. Jakbyśmy wprowadzili mm -hmm. zasadę, że atakujemy gracza tylko po prawej, no na to wszystko, miałoby to no. dużo sensu. Wskazał Nikt nie stoi na przeszkodzie. Pewnie, że tak. Więc da się grać we trzech, potwierdzamy rozegraliśmy taką partię, bo ja się z takim dobrze mówiłem. Mhm. No, ja szybko umarłem, ale szybko się no, to no, no, chodziło. Dlatego no, <laughs> no, no, się dobrze bawiłem? Tempi najmocniejszego, <laughs> tak? Okej. Okay. Co, co dalej? Bardzo podoba mi się tutaj droga, o której wspomnieliście wcześniej, że miejsce, z którego kupujemy kartę, mhm. może mieć znaczenie. Tak. Przy moim wyborze karty do, do kupna że nie, nie sama karta sama w sobie, ale co będę miał dzięki temu, że z, z, z, się. z, z, z której drogi to wbiorę, albo na przykład zapłac tą monetkę, żeby przysunąć ich. Mhm. Daje to więcej takiego strategicznej decyzji. E, tak, I, i niekiedy pozwala nawet e, zakończyć grę, tak? Bo tak. możesz kupić kartę nie tylko po to, że ta karta ci się podoba, ale, ale za żeby zadać jeszcze synergie, obrażenia. Masz dodatkowe tak. obrażenia. I zwiększa to trochę imersję, no bo dobra, jest dzielnica zdominowana przez jakichś tam demonów, no i mhm. lepiej no kupić i, tam demona. I zwiększa też grywalność, bo za każdym razem inaczej ustawiasz te... E, tylko ta ulica, w której przesuwasz usuwasz karty, ona tak. jest zawsze Asosarnie. ustawiona maksymalnie tak, tak, po tak, prawej. Tak, tak. Mhm. No tak, Albo się. po lewej, to już nie ma znaczenia, no. tak? tylko wtedy przesuwasz karty w kierunku tej mhm. konkretnej ulicy. Mechanika do frakcji. Wiem, że robi to dużo dla i, i tutaj to nie jest nic świeżego, ale bardzo podoba mi się, że można tak ładnie łączyć te wszystkie frakcje ze sobą i stworzyć naprawdę jakieś, na przykład teraz z Karolem Stworzyłem takie combo z pięciu kart dosłownie nie? i tam tak, zadałem Tak, idealnie się połączyły wszystkie, i 20 damage'a w jednej No duże. dokładnie, 20 obrażeń zadałem, jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy dostałem, także faktycznie można to, jak masz trochę szczęścia i gdzieś tam sobie po, to wszystko pokombinujesz, to naprawdę jesteś w stanie zrobić fajne, fajne combo i to daje ci takie fajne pyknięcie w głowie. Tutaj fajnie Lubię też to zostało, zostało rozwiązane połączenie dwóch właśnie tych mechanik w tej grze, bo mm -hmm. jest mechanika właśnie tego hordowania mm -hmm. i mechanika ha, nazywa się hound ponieważ po, po, po, polowanie mm -hmm. mechanika hordy polega właśnie na tym, że Łączysz. łączymy te różne frakcje, a mechanika polowania polega na tym, że dana e, karta zostaje ci Mhm. w twojej sferze gracza do twojej następnej tury, no tak. chyba, że ktoś ci ją w trakcie zniszczy. Mhm. Ale jeżeli kartę, która wybiera się na polowanie dołączy do hordy, to już idzie, już z całą idzie hordą. Od, no, od razu z całą hordą do, dis, do discardu. No, mhm. tak. Ja powiem o moim największym plusie tej gry mhm. i największej obawie, którą miałem, że to jest kopia tych wszystkich gier mhm. typu Hero Realms, Star Realms, bohaterowie DC, Mm -hmm. i nie kręciło mnie to, żeby to mieć no bo dla mnie te gry no gdzieś tam są dobre na początek, ale ja nie mam takiego partnera do gry, że sobie mm -hmm. siadam wieczorem i sobie piekniemy mm -hmm. coś, więc ja raczej gram takie tytuły, że bardziej mięsiste no bo też mamy mm -hmm. jakiś ograniczony czas no to wolimy zagrać coś tak. wymagającego, nie jestem nikogo tutaj obrazić, <laughs> ciężko e, i, chodzisz i, na bardzo ciężki wiem, i, <laughs> i, i, ale już mam bezpiecznik, widzisz już to tak. Już nam tak. I ta gra nie jest kopią. Ta gra nie robi tego, tego samego. Trzon jest taki sam, no bo zagrywamy kartę, jest to deck building w czystej postaci, ale ja nie czuję, że gram w kolejną grę. Taką samą, jaką grałem przy, jak miałem stary. I to jest, to jest bardzo duży plus. Dobrze. Według mnie plusem jest niska cena tego tytułu. Mhm. Naprawdę, to jest gra, która ma no, ile ona tam kosztuje? 70 zł? Y Podstawka. Podstawka. Mhm. Z, dodatkami... z dodatkami wszystko 150? Za 200 można dostać z matą. Tak. Mhm. To, to, nie to jest dobrze. To nie będzie. jest dużo za taki naprawdę pełny tytuł. Mhm. Mhm. Mieszane uczucia. No ja też. Bo, znaczy, patrząc po pudełku, no. No, patrząc, co, kucze, się... gra za 60 zł, tylko potem je otwieram i tak mówię, no, no, no to tak. nie jest pora. Pudełko, pudełko podstawka jest naprawdę duże, a ma w sobie mało rzeczy, ale to do minusów. No, <laughs> no ale powiedziałeś o tym, o, o to jako plus, więc też tutaj... tutaj... No, ale nie, no, bo jeżeli ktoś chce kupić grę sobie i patrzy o kosztuje 70 zł, no to... Tak, jak sama podstawka, tak. Ale jak mhm. dodam, że kupię dwa dodatki i będę miał tam 80 kart więcej, muszę zapłacić za to 150 zł, mhm. to jest, patrząc na to, co mogę kupić za 150 zł, uważam, że to jest dużo. Mhm. O, Myślę, że to jest taki zabieg, wrzucę coś jako dodatek, dodatki zawsze są drogi, no. nie, niekorzystne, cenowo. Zgadza się, w z tym, co dostajesz. Nie? Tak, a gdyby to było wrzucone wszystko postawka, stawkę, to by kosztowało od stówkę. Mhm. I to byłaby uczciwa cena, a mhm. jest 150 mhm. No, zobaczymy, jak wiesz, jak, jak ceny się pokażą gdzieś tam jeszcze na mm -hmm. y, tych, wiesz, cena y, SCD, nie? a cena mm -hmm. potem w sklepach, to są dwie różne ceny, mm -hmm. nie, także... No przy czym, no ja w... trochę usprawiedliwiając, no to, to jakby te grafiki, wykonanie, tak. y, to mamy tu mamy do no, te planszetki, są już mm -hmm. tak suma summarum, no gdzieś jestem pośrodku. Nie powiedziałbym, mm -hmm. że to jest super cena, dobra cena, mm -hmm. jakby, no dobra, akceptowalna. Co masz jeszcze w plusach? I, ja mam spory plus. Bolączku gier typu Starrend, według mnie mhm. jest dużo losowość, którą mhm. bardzo ciężko kontrolować, mhm. bo bardzo małe kart, które odrzucają niszczoną kartę. No mam bo typu, trzeba jeść tu... konkretną frakcję, tak? Tą czerwoną tak, tak, na stary, stary, którym... Jak chcesz sobie tak. zmniejszać no to musisz kupować czerwone karty. E, przy czym gram może trwać na tyle krótko, że my nie usuniemy tych kart no i mhm. no i przegramy z, z, z, mhm. idąc w taką strategię. Tutaj mamy dużo kart, które nam usuwają, ale to nie jest tylko to. Mhm. Bo możemy sobie e, kupować karty na piesz naszego stosu do dobierania. Mhm. Są te różnego rodzaju... Możesz też Zatr... dobrać jakąś kartę z, z, tak, z list stali, kart. Nie? zatrzymywanie tak. karty, którą zagraliśmy już na stole. Zgadza się. E, Miks tego wszystkiego sprawia, że... Zwiększasz jest to szanse tak, na wygranie. że jest nie? to dla mnie bardziej gra tam, taktyczna. Mhm. Z elementem losowym. Tak, z elementem losowym. Mhm. Że wciąż się nie wkurzam, że Jezu jestem głupi mhm. i przegrałem. No, no wiadomo, trzeba mieć szczęście, ale mhm. temu szczęściu można tutaj pomóc. A nie masz czasami tak, takiego przeświadczenia, że trochę na szynach tutaj grasz? Że jednak mimo wszystko niektóre rzeczy się dzieją wbrew Tobie, że po prostu gra podrzucać jakieś rzeczy. Po ale, wybierając taką grę jestem tego świadom. Mhm. To tak jak w Legendary Encounters, no czasem no, widzę że no, wyleciała mi królowa za Albo szybko, chaos, no i co mam end, zrobić. No, no tak, no, no, dokładnie. No, jestem, jestem, no jestem w stanie to zaakceptować. Mhm. Że sobie będą rozgrywki, że już zacznę będę wiedział, że przegram, ale jest, ta, jest taka ilość gier, że jest tak na tyle wyrównane i dla takich, gier warto, dla takich rozgrywek mhm. warto mieć grę w kolekcji. Mhm. Okej. Okay. Mhm. U mnie plusem jest jeszcze planszetka pomocy. Bo jest naprawdę dobrze zrobiona. Bo tu jest, jest... dużo, dużo tych e, umiejętności. Jest bardzo dużo umiejętności i e, można się pogubić e, na początku. Na początku. E, I faktycznie co chwilę trzeba zerkać. Gdyby... A mam mały zarzucik do tego. No, ale... Że jest dwustronna. E... Wola je po prostu mieć na jednej wszystko spisane i mam. Widzę. E, powiem Ci, że ja z tej Nawet drugiej... coś takiego. Z tej że... drugiej praktycznie nie korzystam. A... Na takim no... formacie i napisałem. No, ale to jest... Tak e... Marek pokazuje większy format po prostu. tak Ale wiecie, Marek lubi wnętrze pudełek, jak jest nie jest no, szare. To tak, tam... warto go słuchać, no właśnie. Oceni sami. No sam. przeszkadza, że trawa za głośno rośnie. Nie? Tak, Czemu. no właśnie, bo konik polny mi tam w nocy świeży Dokładnie. Okej, okay. no ale nie, plaszetka pomoc jest fajna i wyjaśnia wszystko, o co, o co mhm. chciałbym się spytać, na przykład kogoś, co dana rzecz robi, więc faktycznie to fajnie działa. U mnie plusów tyle. Masz jakiś plus? Nie, ja wszystko powiedział. Jeżeli chodzi o plus dla mnie, mm -hmm. e, gra się nie przedłuża. Mm -hmm. e, to znaczy, że na przykład nie wiem jak jest w Hero Rans, ale w Starlands masz tak, że możesz sobie życie nadbudować nad to, które masz początkowe, tak? Mm -hmm. Jeżeli mm -hmm. chodzi o zieloną frak. Można, tak? Tak Masz życie startowe, ale jeżeli leczysz się, no to leczysz się o tyle, o ile ci pozwalają karty, a nie o tyle, ile masz startowe. A czy możesz startowe. zrobić więcej, więcej możesz, życia, tak, niż mieć na początku. się mm -hmm. możesz, tak. A tutaj masz określoną liczbę życia, nie możesz mm -hmm. ja tak nie ponad ale to wyjść. Poza tak tym jest... No po jest... W, ko w komentarzach się dowiemy, czy yy, kto grał lepiej, kto grał Bo <śmiech> ja tak nie gram, ale ja zawsze <śmiech> gram, że no nie można się overhealować. Mhm. Tak? No dobra. I coś jeszcze z plusów? Dla mnie to jest wszystko. Oddaję głos do studia. No to przechodzimy płynnie do minusów. Mhm. Mm. I pierwszym takim minusem według mnie jest to, że kto szybciej zdobędzie drogie karty, ten praktycznie wygra grę. Tak, czyli taki efekt kuli śnieżnej. Jeśli rozkręcimy na początku, to... Jest, jest efekt kuli śnieżnej tutaj. Dostaniemy tylko taki jeden boost, jeden strzał. Jak tak. Jeżeli w pierwszej turze uda nam się kupić kartę za 6, a mamy ich tylko 10 no to dobierzemy ją za... No za sześć to za będzie 3, ciężko 2. kupić, bo nie masz... Znaczy, raczej ci nie... nie... No, w, no może za sześć, może tak, nie w pierwszej czy drugiej turze. No, ale gdzieś tam w trzeciej turze już jesteś w stanie kupić kartę za sześć. Tak, jeżeli dobrze i... ci podejdą kartę, tak. to... No i w tym momencie tak naprawdę możesz e, budować całą strategię wokół tej karty. E, I zniszczyć po prostu przeciwnika bardzo szybko. Mhm. A jest I taki minus, bo to nie. Ten ma... przeciwnik już nic nie będzie mógł w stanie zrobić. Nie? Jest na tyle krótka ta rozgrywka, że tam gdzieś jest to do wybaczenia. No niby tak, no ale jest, no, jest, jest trzeba taka... To I... No dokładnie. Trzeba o tym. Czyli powiedzieć. minusy tych kart jest to, że one rzeczywiście mają wysoki power so level. OP, tak, tak. stosując OP, OP. Terminologię lala. Tak. Overpower. No z reguły, jeżeli karta ma dużo ataku, to mhm. nie robi poza tym nic, a tutaj masz nie dość, że zadajesz dużo ataku, to jeszcze w niektórych możesz zrobić akcję Hound, ta karta zosta znaczy polowanie, mhm. zostanie ci na ręce, możesz zrobić tak. akcję przyzwania, czyli jeszcze dobrać sobie jedną kartę z swojego stosu kart odrzuconych, do tego skąbić to jeszcze z kartami obok, schorodować mhm. i w jednej turze wykręcasz 40 mhm. damage'u i na nie? A przeciwnik nie ma szans się w tym momencie obronić? No... To jest też mój, mój z mojej strony minus, że jest dość mało opcji na leczenie i dość mało kart, które dają ci jakieś defensywne, defensywne rzeczy. no. rzeczy, no, tak. Tutaj jest mhm. nastawione na Bardzo ofensywne. Na atak. Mhm. Pytanie, no, czy, Marek to nie, ostatnio czy to nie zrobiłoby jednak... grę? No bo wiecie, ta gra ma być szybka. O no, dokładnie, ona trwa co gdzieś 30 minut. To, no, to no, ale jest... zrobiłeś, Marek, ostatnio kombo, że w jednej turze leczyłeś się po 6. Tak. Mhm. No, da się czasami. No, ale to no, trzeba. No, wiecie, no trzeba ja trochę na to. Trzeba mieć tego na, na, na to. <laughs> tak, tak. No Power gamey, No właśnie. Który pierwszy odpada. No, bo wszyscy na mnie, na mnie atakują. No, okej. Okay. Jeśli jesteś um, building'owym weteranem, to nie znajdziesz tutaj dużo nowych rzeczy. Mhm. I no, to nie jest. Okej, okay. no ciężko tutaj coś nowego wymyślić, ale jeżeli miałbym grać w deckbuilding i miałbym wybrać na przykład, to wolałbym zagrać w Tyrants of the Underworld". No tak, ale tyrants trwają z dwie godziny. No dobrze, ale są, ale nie grasz za, nie ale grasz grasz są dla mnie po prostu ciekawsze, bo robią yy, inne rzeczy, nie? Po prostu są bardziej innowacyjne. Mhm. I dają więcej takich strategicznego myślenia. No myślę, że tutaj yy, świętokradztwo porównujesz szybką karciankę do pełnego prawnego tytułu pląszówkowego. No, może i tak, ale no, porównuję deck building do deck buildingu. Ha, no dobrze. dobrze. tyranc tyrans nie jest czystym, tak? Deck buildingu. No nie, masz tam jest tam jeszcze tak, dużo no Tak, tak, tak, mechanik. No dobrze, a to ale... masz w sumie tylko. Dobra, ten ale deck building Wracając do meritum, jeśli ktoś dużo gra w deck buildingi i myśli, że tutaj będzie coś świeżego, nowego, to, to raczej nie ta gra robi wszystko to, co robią inne deck buildingi albo które robiło inne deck buildingi. Po prostu gdzieś tam łączy niektóre rzeczy, które występowało w kilku różnych e, grach, nie? Mm -hmm. Dobrze. Mogę powiedzieć minus? Mm -hmm. Dobrze. E, kojarzycie grę Queen Domino? Mm -hmm. A King Domino? Mm -hmm. Ja kupiłem King Domino, bo to była, podobno miała być, znaczy jest, lepsza mm -hmm. wersja King Domino, bardziej mm -hmm. rozbudowaną. I ja mam problem z, tak samo z Brzdęk w Kosmosie mm -hmm. ja mam problem z takimi grami, bo ja nie, nie gram w takie gry z, z wami, mm -hmm. z kimś, kto ogarnie gry, ani też nie zagram z planszyłkowym nubem. No tak. Ja te gry sprzedaję, bo nie masz z kim grać, nie bo nie masz tej no. właśnie, te, Mi się to rozmywa i to nie masz jest. tych takich średnio zaawansowanych kolegów, którzy tak. grają w gry. Tak, znaczy jak już bym miał, to bym wybrałbym zupełnie inny tytuł mm. o takiej podobnej ciężkości. Mm -hmm, mm -hmm. I apropos minusa do Terror of London. To jest właśnie to, że jak. Aha porównujesz, że ta gara też jest taką grą dla ciebie. Że... Bo to ja bym to jest te gdzieś... z takimi osobami. Chciałby grać z osobami średnio zaawansowanymi, ale tak naprawdę ze średnio zaawansowanymi już wolisz grać w trochę, Tak, tak. że trochę bardziej. A z lubami wolą zagrać w mhm. Star no bo jest okay. to domaczenia tłumaczenia rakuciachu i postrachu. No. Okej. Okay. Masz jakieś minus, Karol? Nie, Będziesz myślał dalej. Dobre. To ja mogę hmm. Even. kontynuować, bo też się to wiąże. Jest tak dużo rzeczy na tych kartach, że łatwo coś przeoczyć mm -hmm. i dla właśnie kogoś, kto jest w nubem, mm -hmm. będzie to... Przeraśnie go to. Tak, jest y na początku dużo... Mnogość tych akcji, które możesz robić i mnogość tych umiejętności, które... Może nie akcji, tylko... No, no tych wszystkich tych, rzeczy, tych, co się tam łączy. po właśnie akcja master, aha, aha, tak, dobrze, ty, dobrze, a, akcja mhm. polowanie, akcja tam poświęcenie, to mhm. wszystko. Jest tego bardzo dużo i um, osoba mniej doświadczona może być przytłoczona mhm. na samym początku. Bo tego jest naprawdę sporo. No tak, jak, tak jak, w jak, tym jak, chodzi, że jedną, akcję, jedną akcją możesz zagrać w dwojaki tak. sposób. Tak bardzo, tak, dużo się dzieje na tej, tak bardzo dużo się dzieje na tych kartach, nie? Masz bardzo dużo rzeczy, które one... Karta coś daje podstawowo i no, normalny człowiek myśli, ok, no tutaj jest tyle, mhm. nie? A tutaj jest jeszcze to i to, i to możesz połączyć z tym, nie? I tworzy się coś zupełnie nowego. No ja sam za pierwszym razem miałem wrażenie, że albo coś przeoczyłem, albo mm -hmm. coś tam źle użyłem, no bo no, nikt nie będzie mi spatrzył na mojej karty i sprawdzał, czy, czy dobrze tak. robię. No fakt, no za piątym razem jak już grałem, to już lepiej mi to poszło, ale... Poza tym jeszcze na przykład musisz pamiętać, że masz artefakt i ten artefakt też coś ci daje na koniec tury. Mm -hmm. I musisz pamiętać o tym, że ten artefakt tak, tak. jest tam, nie? I, I musisz go zagrać, bo inaczej no stracisz mm -hmm. dodatkową mm -hmm. rzecz, nie? I tutaj mamy... To, co robi karta, mamy na trzech wysokościach. Jest taki górny mm -hmm. rząd, główny Podstawowy. tekst, i jeszcze na dole, co się łączy. Tak, no. Nie jest to dla mnie takie intuicyjne. Mm -hmm. Okej. Okay. No. Mm -hmm. no ja mam ten. Ja, ja mam to w minusach, że gra jest losowa. No, to, ale to jest cecha tych gry. No. Y to, tak, a czym znaczy się cieszę, że ta losowość można sobie kontrolować. Mm -hmm. y i, się... I robi to najlepiej z tych wszystkich tak. gier, które ja znam. Aha, okej. Okay. Ale nadal, jeżeli ktoś nie lubi losowych gier i, no i szuka czegoś bardziej, co może bardziej kontrolować, to, to tutaj no jest ten element losowy, trzeba mhm. to powiedzieć. Mhm. Z minusów coś? Ja muszę... mam jeszcze? No. Kojarzę takie gry z, z czymś, co zabieram na wakacje, mam mały plecak. Mhm. No, ja nie wezmę tego wielkiego pudła. Muszę mi sobie zastępczego szukać, jakieś pudełko. Genć wszystko i tak. włożyć w jakieś tam. No, no, no, że coś zastępczego musiałbym tak, tak. znaleźć. No, no, ale no, fajnie to wygląda na półce. Tak. No i ale... na tym się kończy. No. no właśnie, to jest to też, że otwierasz to pudełko, myślisz, że tam jest dużo rzeczy, a tam jest. Mhm. Ten... Z drugiej strony, wszystkie dodatki praktycznie się zmieszczą do tego pudełka. Niż więc zakoszunkowana gra też mm -hmm. się tam zmieści, więc... No, no, to tak, ten, ale tak. podstawkę zmieścisz w pudełko od dodatku, a ono jest no. jest małe, nie? No tak, tak. No, no, a, tak. co ci jest, no i jest, no, no, ma, tak. masz pudełko tak. na podróż, tak? tak. Jak pójdziesz dodatek. Ale, no, ale ta gra... dodatek. No, no dobrze, ale dobra. ta gra mogłaby się spokojnie zmieścić w, spokojnie w pudełko, tak jak Star Rims albo Hero mm -hmm. Rims. I e, tutaj nawiązując też właśnie do wielkości, jest bardzo mało kart w podstawce. Mm -hmm. e, zresztą w, to masz tutaj dwa dodatki? Nie, tylko jeden. jeden dodatek. No to dodając ten jeden dodatek z tymi nowymi frakcjami, i dodaję jeszcze dodatkowe karty, dodaję 108 nowych kart. A pod... Znaczy to jest w jest, jest 108 kart, a w dodatku. 50. Coś. 50. Tak. No, no dobra, ale no 100 kart tak. w deckbuildingu no to, to nie jest dużo. Mhm. No to jednak... ja jestem ciekaw, ile jest unikalnych kart, bo mnie zawsze to interesuje. Hmm. Tak, jednej karty chyba występuje dwie powtórki, ale też nie wszystkich. Tych mm -hmm. takich tanich no, no, możesz już... spotkać po trzy, mm -hmm. potem tych średnich po dwie, no i już te takie koksy, no to już Koks masz jedna. unikat, jest mm -hmm. jedna w talii, no. mm -hmm. Więc no, czy, czy ona może być regrywalna tak mocno? Myślę, że ona może się... Ona jest regrywalna przez losowość. Jest regrywalna przez losowość, ale nie przez ilość kart. Więc tutaj zależy to, jeżeli ktoś liczy na to, że będzie miał dużo kart, to, to niestety... Nie no. wiem, czy on na, nie zmuchnie naszą piwniczkę w Reykjaviku <laughs> za chwilę, bo tego jest kulemo. Zmuchnie, mimo. ale zaraz będziemy po kostki w wodzie. Ale my już kończymy właściwie, bo ja nie mam więcej minusów. Tak. Tylko powiedzmy, dla kogo jest ta gra. Dla, dla kogo, kogo jest ta gra? Ja mam już to napisane. Ja też mam to napisane. No, więc proszę. Ja mam być pierwsza? Tak. Dobrze. Ladies first. <laughs> Według mnie to jest sprytny mały z Kilkoma nowymi rzeczami. Mhm ale bez innowacji, mhm. z fajnym klimatem. Jeżeli lubisz debildery, to warto. Jeżeli szukasz czegoś nowego, to tutaj tego nie znajdziesz. Mhm. Tyle, dobrze. To teraz powiem ja. No. <grym> Mówi Marek. <grym> no. Dla mnie to jest gra dla par. Mhm. Ja Czy tam dla kogoś, dla kom... niekoniecznie dla par, tylko ktoś mieszka z blokatorem dla kogoś, kto ma całego kompana i mieszka, mhm. mieszka się z nim. Bo często widuje i nie mamy czasu na grubszy tytuł, mm -hmm. bardziej mięsisty, jesteśmy po pracy zmęczeni, mm -hmm. a jednocześnie znudziły nas te wszystkie proste karcianki chcemy czegoś świeżego, mm -hmm. czegoś o level wyżej, mm -hmm. no to Terras of London tak. tutaj się wpisuje. Tak. Mówię dla was Marek. <śmiech> Dziękuję. Oddaję głos do studia. Oddaję głos do studia. <śmiech> Teraz Karo, Jeżeli chodzi o Terras of London, to ta gra nie jest na pewno dla planszówkowych wyjadaczy. Uh -huh. Uh -huh. To jest mimo wszystko dalej prosty deck builder. Uh -huh. Tutaj jedyne, co przemawia za tym, dla kogo jest ta gra, jest klimat, który się w tej grze pojawia. Jeżeli uh -huh. ktoś nie przepada za science fiction, nie musi kupować Star Rams. Jeżeli uh -huh. ktoś nie przepada za średniowieczem, nie musi kupować Hero Rams czy Fantazy. Tak? Jeżeli tak, ktoś nie to... przepada za demonami, nie musi kupować Serosoflą. No dokładnie. <śmiech> zgadza się. Więc w tym przypadku no, jest to gra mhm. dla osób, które szukają rzeczywiście prostego digbuildera, mhm. krótkiej gry i lubią klimaty mroczne. Takim nie codziennym odsłonięciem. Ciekawe, czy będzie się tworzyć jakaś scena turniejowa tego. Mhm. No ale. Znaczy, tak, jeśli chodzi o, o mnie, no to ja bym tego nie kupił. Nie, nie potrzebuję takiej gry po prostu. No mhm. ja też nie, ale. Nie, nie, nie, nie mam po prostu czasu na granie w takie proste brillery. Nie no mam, ale zobaczę, nie, nie mam z kim zabrać. Jakby twoja żona grywała, No to tak. Zastanę. No i no, no, to jest, ja świetnie dostosuję no. grę. Mała autoreklama. Po prostu mamy Aha. certyfikat Uniwersytetu mhm. Pląszczowkowego. Ale na przykład aprobata Karol, Ty grasz ze swoją dziewczyną. Tak. I, i w Paris w London tak, graliśmy, mhm. bardziej się podobał mhm. niż Star bo jednak mhm. woli bardziej takie mroczne klimaty zresztą ja też osobiście mhm. mhm. okej okay. no nie powiedzieliśmy, że to jest moja gra, tak? no nie, ale no, gra Więc Karola, ja kupiłem ją właśnie ze względu na to, że Star ok okej, podobał mi się, ale jednak te kosmiczne tematy nie za bardzo do mnie mhm. przemawiały, chciałem mhm. mhm. podobne gry, ale w, w, innej, innym, w innym zupełnie klimacie mhm. Okay. Poza tym jak zwykle kupowałem ją o trzeciej w nocy przeglądając <głos> Amazona, z Australii leciała do mnie. Okay. Bo ze Stanów od oryginalnego wydawcy, którym jest kolosal, mm -hmm. nie przewidują dostawy do Polski. Mm -hmm. Ale Australijczycy już tak. Tak. tak darmowa przesyłka. Tak ale się robi biznes. Majtki zamawiam z Australii. <głos> I tym pozytywnym <głos> akcentem. <głos> tak jest. Dynamiczna muzyka. Pada